To są informacje polskiego Radia 24. Pożar statków w Gdańsku, trwa akcja gaśnicza, nikomu nic się nie stało. Kontynuacja polityki Orbana, czy zmiana i rządy Tisy? Decydują o tym Węgrzy w wyborach parlamentarnych. Jest wniosek o areszt tymczasowy podejrzanego o zabójstwo w bystrzece Kłockiej. Decyzja sądu jutro. Minęła godzina 17. Dorota Wojtalczek, zapraszam. Na początek Gdyński port i pożar w ładowni zacumowanego tam statku prawdopodobnie zapalił się przewożony pod pokładem. Zanieczyszczony złom zmieszany z oponami. Załoga próbowała gasić ogień. Konieczne było zamknięcie ładowni. Nikt z 25-osobowej załogi jednostki Gladstone, która pływa pod cypryjską banderą, nie ucierpiał. Marynarze nie musieli opuszczać statku. Na miejscu działa siedem zastępów strażaków, w tym dwa z portowej straży pożar. Florian. Frekwencja w trwających na Węgrzech wyborach parlamentarnych przekroczyła 66% podało Narodowe Biuro Wyborcze. Tak było o godzinie 15. W poprzednich wyborach w 2022 roku końcowa frekwencja wyniosła ponad 69,5%. Lider opozycyjnej partii TISO, typowany na premiera w przypadku zwycięstwa, mówi o planach odbudowy relacji międzynarodowych. Peter Modior podkreśla, że szczególne miejsce w tej strategii zajmuje Polska.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 Lider opozycji podkreśla, że najważniejszym celem po wyborach będzie odblokowanie zawieszonych funduszy unijnych, jak zapewniam, ma w tej sprawie gotowy plan działania. Lokale wyborcze na Węgrzech będą otwarte jeszcze przez dwie godziny. Od 22.00 zapraszamy na Wieczór Węgierski na naszej antenie. Będą relacje naszego korespondenta i wysłannika, także analizy i komentarze ekspertów. Stany Zjednoczone nie zdobyły zaufania Iranu podczas negocjacji w Islamabadzie. Tak ocenia szef irańskiej delegacji przewodniczący parlamentu. W Waszyngton za brak porozumienia w Pakistanie obwinia Teheran. Wskazuje jego złą wolę.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 Jest wniosek prokuratury o areszt tymczasowy mężczyzny podejrzanego za strzelanie w Bystrzycy Kłodzkiej 26-latka. Do zdarzenia doszło w piątek wieczorem na jednym z osiedli. Spotkało się tam czterech mężczyzn, doszło do kłótni, trzech przeciwko jednemu. Jeden z nich wyciągnął pistolet i oddał kilka strzałów w kierunku 26-latka. Mężczyzna zginął na miejscu, pozostali uciekli. Mężczyzna, który strzelał sam zgłosił się na policję w nocy z piątku na sobotę. Pozostałych dwóch policjanci zatrzymali wczoraj. Ten, który strzelał jest podejrzany o zabójstwo. Nie przyznał się, wyjaśniał, że działał w obronie koniecznej. Posiedzenie sądu w tej sprawie ma się odbyć jutro. Gdyby nie zbrodnia katyńska, współczesna Polska byłaby lepsza. Tak mówili uczestnicy katyńskiego marszu cieni. 19 raz przeszedł on ulicami Warszawy. Chodzi o pokazanie, że Polska pamięta o 22 tysiącach naszych obywateli wziętych do niewoli po agresji Związku Radzieckiego na Polskę 17 września 1939 i zamordowanych przez Sowietów wiosną 40 roku, mówi koordynator marszu Jarosław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 Marsz zakończył się przed pomnikiem poległym i pomordowanym na wschodzie. Wiosną 1940 roku z rozkazu Stalina funkcjonariusze NKWD zamordowali strzałem w tył głowy około 22 tysięcy Polaków. Byli to oficerowie Wojska Polskiego, policjanci, oficerowie rezerwy, lekarze, nauczyciele, prawnicy, urzędnicy oraz naukowcy. Ich szczątki spoczywają na polskich cmentarzach wojennych w Rosji, w Katyniu i Miednoje oraz w Ukrainie, w Charkowie i Bykowni. Jutro będzie obchodzony Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. To były informacje Polskiego Radia 24. W centrum i na wschodzie kraju do końca dnia będzie słonecznie, na zachodzie inna aura, tam pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. 10 stopni jest na Podlasiu, 14 na Mazowszu i w Wielkopolsce, na Półwyspie Helskim zimno 6 stopni Celsjusza. Polskie Radio 24. Słowem wszystko.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 wyjątkowo, to właśnie ze mną też było wyjątkowo, jeździłam zawsze do babci na wakacje, a w 1944 roku nie pojechałam do babci, ponieważ skończyłam szkołę powszechną, siódmą klas, klasę szkoły powszechnej i rodzice moi, uważali postanowili, jak już jak jeszcze, jak byłam dzieckiem, że mam się mam, mam się wy, na, wykształcić. I w związku z tym, ponieważ w czasie okupacji nie było liceów ogólnokształcących, w ogóle nie było średnie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 3 lata, 4, 5 były z matkami z Woli. I te, a na w Święcimiu po, myk, po tej mykwie po zarejestrowaniu i nadaniu numerów dzieci odłączono od matek. I wtedy te dzieci były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 Najpierw zaczęłam jeździć do Święcimia. Zaproszono mnie, żebym przyjeżdżała, i tam przyjeżdżały szkoły z całej Polski. I do takiej dużej grupy dzieci ja opowiadałam. Ale to nie. I trud, taka grupa, 100 czy 100 kilkadziesiąt dzieci, to nie było. Ja nie miałam takiego kontaktu, nawet wzrokowego, żebym ja wiedziała, jakie to wrażenie na nich robi. Ale ja potem miałam spotkania z młodzieżą w gimnazjum gimnazjalnym. W zeszłym roku miałam y, y, y, z młodzieżą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 17:35. Stan dnia. Dziś, 12 kwietnia, obchodzimy po raz pierwszy nowe święto, Dzień Inwalidy Wojennego. Święto ustanowione przez Sejm, święto, które ma służyć po pierwsze upamiętnieniu osób, które w wyniku działań wojennych doznały trwałego uszczerbku na zdrowiu, ale też święto, które ma przypomnieć o obowiązkach państwa wobec tych osób. Jest z nami Marek Rzutkiewicz, członek zarządu Stowarzyszenia Rannych i Poszkodowanych w Misjach, weteran trzeciej zmiany misji w Iraku w 2004 Roku Dzień dobry. Dzień dobry. Witam Pana bardzo serdecznie. Kiedy już hmm, Sejm ustanowił to nowe święta, a prezydent odpowiednie dokumenty podpisał, pomyślał Pan nareszcie, w końcu? E, wie Pan, e, my walczyliśmy o te prawa weteranów dużo wcześniej, bo jak Pan zauważył w 2004 roku byłem na misji. I walczyliśmy, żeby to systemowe było rozwiązanie. I doczekaliśmy się ustawy o weteranach, która jest no, nowelizowana co jakiś czas. Czyli już mamy pewne gwarancje e, już spełnione, które rząd musi wobec nas... No, jest e, obligowany, żeby pomagać nam, wspierać nas. Te święto inwalidy wojennego jak najbardziej. Też powinno być. Bo to jest chyba takie uhonorowanie wszystkich. Tych, którzy oddają zdrowie często i życie za ojczyznę. No tak, Prawda? tak, tak. Ta data nie jest przypadkowa. Ona nawiązuje do wydarzeń z 1919 roku, kiedy w dniach między 12 a 17 kwietnia odbył się pierwszy ogólnokrajowy zjazd inwalidów polskich. W jego trakcie powołano do życia Związek Inwalidów Wojennych RP. Bardzo długo musieliśmy czekać na takie święto. Co się stało albo z czego to wynika, że tych, którzy ponieśli trwały uszczerbek na zdrowiu, nie dostrzegaliśmy, albo niewystarczająco dostrzegaliśmy. Może jako naród nie odczuwaliśmy tego niebezpieczeństwa, które w tej chwili zaczęło hmm, tak w widoczny sposób narastać zagrożenie i może i, i państwo rząd sobie przypomniał o tym, że raz dana wolność niekoniecznie będzie cały czas. Więc warto wspierać i weteranów żołnierzy w ogóle. Ja zawsze tak stwierdziłem, że co jest najważniejsze dla żołnierza morale jego, jak on jedzie na misję, czy broni kraju naszego i wie, że jemu coś się stanie, to nie zostanie zostawiony sam dla siebie. Tylko państwo w jaki sposób go zaopatrzy, jak zginie, to jego rodziną się zajmie, prawda? Mhm. No to Teraz powinna już... być podstawa. Myślę, podstawa, takie przekonanie. Tak, bo, bo wtedy żołnierz daje z siebie wszystko. Jak to mówią, żołnierz nie umiera, żołnierz oddaje życie i tak jest, jadą gdzieś, to nie my decydujemy w jakim kraju walczymy, czy, czy walczymy o Polskę gdzieś daleko od naszego kraju, czy na swoim terytorium. Jesteśmy żołnierzami i my nie jesteśmy w stanie yy, decydować, gdzie mamy walczyć. Żołnierz powinien słuchać rozkazów i walczyć tam, gdzie jest wysłany na każdy odcinku na całym świecie, a państwo powinno zabezpieczyć temu żołnierzowi czy jego rodzinie po utracji jego jakieś godne warunki życia, no bo często ostatnie misje nasze pokazały, czy Irak, czy Afganistan, ilu naszych kolegów zginęło, prawda, gdzie na początku nie byliśmy do tego przygotowani wcale jako państwo. Nie było żadnego rozwiązania systemowego. W tej chwili jest, a teraz jeszcze tym bardziej Uchonorowanie tym dniem inwalidy wojennego. Pan uprzedził moje kolejne pytanie, bo chciałem zapytać, czy kiedy pan wyruszał do Iraku w 2004 roku, miał pan takie przekonanie, że stoi za panem siła, powaga państwa? Nie, nie było takiego. Byliśmy tylko ubezpieczeni i tak można brzydko powiedzieć, że ci, co na początku byli rani, a przed ustawą jeszcze o weteranach, więc system nasz wypluł, można powiedzieć, leczenie podstawowe jest nie, na komisję, niezdolny do służby wojskowej, żegna się z wojskiem, prawda, emerytura, czy tam jakieś odszkodowanie jednorazowe i to było wszystko. Dopiero po jakimś czasie, jak tu zaczęło więcej osób być rannych, więcej osób ginąć, ktoś pomyślał o tym, żeby jednak jakoś wspomóc nas, nawet z tym leczeniem, żeby jakieś prawa były, bo tak byliśmy uzależnieni. Rząd jest e, pozytywnie do nas nastawiony, ktoś z rządu, no to nam pomagał. Jak nie był pozytywnie, nie pomagał, ale rozwiązanie systemowe e, zrobiło dużo dobrego i w tej chwili możemy się jako Polacy pochwalić, że mamy chyba jedną z najlepszych ustaw na świecie, powiedział, o weteranach, gdzie mamy zabezpieczone dużo, dużo rzeczy. To, co pan mówi teraz, cieszy, bo te pierwsze zdania były porażające. Brzmiało to trochę tak, jakby państwo wysłało swoich żołnierzy na misję zagraniczną i kiedy coś się y, wydarzyło, no to państwo może nie tyle umywało ręce, co stwierdzało trudno, tak wyszło, niech sobie człowiek radzi sam. Dokładnie tak było. Niestety, no to jest <grychy> rzeczywistość. Natomiast z biegiem lat i rutyny nabywania na tych misjach, było z, z misji na misję coraz lepiej, łącznie z, ze sprzętem, czy ekwiwalentem, ekwipunkiem, jaki dostawaliśmy. Tam doświadczenie po prostu, nabraliśmy jakieś tam rutyny doświadczenia na tych misjach i e, jako ludzie, się, jako żołnierze, żeśmy się sprawdzali. Nie zawsze ten sprzęt nasz się sprawdzał, ale... Proszę, proszę, zapomnę. Zakładam, że ryzyko jest wpisane w zawód żołnierza, ale zastanawiam się, czy świadomość, że coś faktycznie może się przydarzyć panu, panom, żołnierzom, towarzyszy stale, czy gdzieś jednak ją się upycha z tyłu głowy, bo przecież giną ewentualnie inni albo coś złego, przetrafia się tylko innym, a nigdy nam. Nie, nie, nie, z ta, nigdy z takim założeniem niech nie jeździł. Każdy z nas zdawał sprawę, e, wstępując w szeregi Wojska Polskiego, że jadą gdzieś, no jesteśmy narażeni niestety, e, jest się żołnierzem i żołnierz musi jechać i stawiać e, e, opór przeciwnikowi wszędzie. I zdaje sobie sprawę, no przecież na ćwiczeniach ćwiczymy, zdaje sobie sprawę, że te kulki jednak śmigają nad głowami i. Możemy uleczyć wypadkowi, czy zginąć. Jesteśmy świadomi tego. Każdy jeden żołnierz jest tego świadomy. Ten, który się decyduje rzeczywiście być żołnierzem. A jak się przygotowuje żołnierzy, żeby z taką myślą jednak sobie poradzili i byli w stanie funkcjonować profesjonalnie, spokojnie? No są przecież poligony, na których strzela się z amunicji ostrej różnego rodzaju ćwiczenia, tak jak przed misjami jesteśmy, szkolimy się. Dużo mieliśmy wykładów na temat, co nam grozi, gdzie nam grozi, w jaki sposób nam grozi. Także no byliśmy świadomi tego. Ale nie byliśmy świadomi jednego, że po powrocie być może będziemy mieli problemy właśnie z dostępem do specjalistów, lekarzy. Bo tak było hmm. na początku. Teraz już nie jest. Jesteśmy w tej chwili naprawdę jako weterani żołnierze dobrze zaopatrzeni i dostęp mamy do wszystkich specjalistów, lekarzy. Powtórzę to, co już mówiłem. Przeszliśmy daleką drogę jako społeczeństwo, jako państwo i cieszę, że akurat ten kierunek obrany jest słuszny i przynosi efekty. Czy mogę zapytać o rok 2004, jak on przebiegał w Pana przypadku, jak Pan sobie wyobrażał misję w Iraku i jak ona się potem faktycznie potoczyła? Jechaliśmy na misję stabilizacyjną, no nikt nie wiedział, że będzie tak. Był spokój w miarę jeszcze w 2004 roku. No chyba na naszej zmianie tak się mocno zaznaczył. Pierwszy nasz kolega był na pierwszej zmianie zginął, potem był ktoś jeszcze ranny, było paru kolegów, zresztą prezes naszego stowarzyszenia był pierwszym rannym żołnierzem, który przeżył. Na drugiej misji mieliśmy na drugiej zmianie była Karbala. Hmm. Gdzie nasi żołnierze nie ponieśli strat, ale przez kilka dni dzielnie walczyli. I potem trzecia zmiana, na której no e Dosyć o, parę osób zginęło najwięcej chyba na samym początku. Później dopiero ten tragiczny był wypadek, gdzie zostało ustanowione to święto e, poległych w misjach, gdzie pięciu naszych kolegów poległo w Afganistanie. E, najeżdżając na ładunek wybuchowy. Ja też byłem, no proszę, proszę dobrać. tak, tak, proszę dokończyć. No mówię, nam się też zdarzyło właśnie. Jechaliśmy na służbę, jechałem, zaatakowali nas, bo dwóch kolegów zginęło, a nam się udało przeżyć. Także byłem ranny, mam 40% utraty zdrowia. Ale żyję. I działa pan skutecznie. Udałam. Już jako emeryt, ale pracuję. Znalazłem nowy zawód jako opiekun medyczny i Pomagam dzieciom, bo pracuję w na szpitalu na odcinku dziecięcym. To do tego za chwilę wrócimy, ale chciałbym na moment zatrzymać się jeszcze przy tym roku 2004, choć domyślam się, że to są na pewno trudne, bolesne wspomnienia. Pan mówił, że wtedy jeszcze właściwie jako państwo nie byliśmy przygotowani na to, że coś złego się może na misjach wydarzyć i potem trzeba będzie żołnierzom pomóc albo ich rodzinom trzeba będzie pomóc. Jakie emocje się w panu pojawiły po powrocie, kiedy okazało się, że pańscy koledzy pan ryzykowali życiem Zdrowiem, a państwo nie bardzo wie, jak się zachować. To złość. była złość? Złość, dokładnie. Gdzie no. Nie chcę tak wnikać we wszystko. Ale chłopcy, którzy byli, mieli mniejszy szterbek na zdrowiu, do lekarzy chodzili, a nie mieli wysługi lat, mieli 10-9 lat, więc nawet jeżeli orzekali im większy szczerbek na zdrowiu, no rezygnowali z tego, bo. Bo to się wiązało z pójściem do cywila, oni chcieli dalej wiązać się z mundurem, mhm. a potem wychodziły im te skutki. W tej chwili jest inaczej, teraz później przywrócili naszym kolegom możliwość, o którą nasze stowarzyszenie też walczyło, żeby żołnierze, którzy byli ranni, powracali do służby wojskowej. Przecież żołnierzem się jest całe życie i, i swoim doświadczeniem mogli, oczywiście nie na jakieś stanowiska dowódcze, no bo jeżeli żołnierz nie jest pełni, w pełni sprawny, nie może być na jakimś stanowisku dowódczym, ale sztabowe jakieś e, mógł wykonywać i do tego żołnierz dążył i powstało takie, że e, zaczęli przyjmować żołnierzy, którzy byli ne, ranni. No to Im mnie zdoby. przyznaje, że to mnie zaskakuje, to początkowe podejście, bo przecież nawet jeśli żołnierz poniósł jakiś choćby trwały uszczerbek na zdrowiu, to przecież jego doświadczenie jest nieocenione dla funkcjonowania Dokładnie, wojska. Dokładnie, ale z początku tak nie myśleli. Potem dopiero my żeśmy tam nalegali rozmowy, dosyć sporo się rozmów prowadziło z, z osobami, które miały w tym jakoś słowo decydujące i no i udało się przekonać naszych posłów tym wszystkim, żeby jednak żołnierze powracali e, do służby wojskowej i był czas bardzo dużo żołnierzy powróciło na stanowiska mówię, nie dowódcze jakieś takie mówię jako instruktorzy, mhm. bo przecież czy snajper czy tego no to który w, w warunkach bojowych działał ma niesamowite doświadczenie z autopsji, zna pewne sprawy. Tego nie oddadzą nam książki, czy tam e, jakieś wiem, naliczenia. To trzeba czuć. Prawda? Tak. Praktyka oczywiście to jest coś, czego z żadnej książki nie można się dowiedzieć. Trzeba się znaleźć w konkretnej sytuacji, doświadczyć tej sytuacji i potem patrzy się na świat zupełnie inaczej. Po powrocie z takiej misji żołnierz potrzebuje w Zakładając, że oczywiście odniósł jakieś rany, potrzebuje w pierwszym momencie pomocy medycznej, ale później także mentalnej i być może też jakiegoś wsparcia przy układaniu życia na nowo? Zwłaszcza psychologiczne, bo wiadomo, że w takich warunkach, jak się było, często wielu z nas doznało tak zwanego PTSD. Mhm. A to wtedy Współpracy. już funkcjonowało w, w, w, w porządku medycznym? E, jeszcze, wtedy jeszcze nie, ale pierwsi ranni byliśmy do kliniki stresu e, bojowego na szacerów. Tam już klinika powstała, już tam wiedzieli. Oni chyba byli szkoleni przez nawet Amerykanów i my pierwsi tam, pamiętam, pierwszych nas przyjęli w był 2000 chyba piąty rok w lesie już. Bo, Ale znowu, jak e, lekarze odczuwali to, że jednak żołnierz działając w takich warunkach narazony jest właśnie na ten PTSD, że tak wojsku nie chcieli. I wręcz takiego żołnierza chcieli się pozbyć. Nawet jeżeli nie był ranny, ale miał ten syndrom PTSD, to się wstydził iść do psychiatry, do, do psychologa albo do kliniki się położyć, bo, bo to się wiązało z tym, że Mogli mu kontraktu nie przedłużyć, byli żołnierze kontraktowi, prawda? Inaczej na niego przełożony, zamykali mu tą drogę awansu. Początki takie były właśnie te stereotypy, że z wariatem nie będziemy pracować. On przecież nie był wariatem, po prostu miał problem w jakiejś tam sferze swego. No, no tak, to było jakieś skrajnie przedmiotowe podejście, jeśli coś się wydarzyło, jeśli... Nie wszyscy też, nie zamykajmy, przepraszam, że przerwę, nie zamykajmy tu w jeden szarną, że wszyscy, było wielu wspaniałych dowódców, którzy to rozumieli. Ale mówię, było też często, że byli tacy, którzy no niestety nie chcieli takiego żołnierza mieć w swoich o swoich oddziałów. Wsparcie medyczne na pewno, wsparcie opieka, pomoc psychologiczna także, a później, kiedy trzeba jakoś ten świat na nowo sobie poskładać, jak to przebiega? Czy tu też można było, a jeśli nie wtedy, to teraz można liczyć na wsparcie państwowe? Raczej każdy sobie sam już teraz układa takie potrzeby, bo, bo no, niestety no, Państwo też nie wyjdzie na, na, na przeciw nam we wszystkim, bo nie zna wszystkich naszych pro, problemów, ale są stowarzyszenia, organizacje, które wspierają, które wiedzą, do nas się zgłaszają żołnierze, i wtedy my też jako stowarzyszenie tych rannych yy, próbujemy pomóc. Z pewnymi firmami się nawiązuje kontakty, gdzie mogą jakąś pracę komuś załatwić. Yy, na takich jeździmy, co roku nam targi Kielce umożliwiają i, i Ministerstwo Obrony Narodowej stoisko na tych targach w Kielcach, MSTO, gdzie tam próbujemy właśnie pozyskiwać środki finansowe i znajomości, gdzie możemy tych naszych kolegów gdzieś do pracy. Jest to trudne, ale dużo właśnie firm nieraz chce zatrudnić, właśnie weteranów poszkodowanych, którzy już nie są w armii. No i tak sobie, jak to mówimy, domowym sposobem chcemy pomagać. Z pozyskanych środków robimy, czy Ministerstwo Obrony Narodowej ogłasza konkursy, pieniążki daje. na. My często już robimy, to jest naszym takim szablonowym, warsztaty psychologiczne czy rehabilitacje dla weteranów. Co roku robimy. Właśnie z pozyskanych pieniążków i z, z dotacji Ministerstwa Obrony Narodowej. Pan wspomniał, że pracuje teraz w szpitalu, pomaga młodym pacjentom. Jak pan tam trafił? Skończyłem studium medyczne, e, policalne, i podjąłem pracę pierwsz na rehabilitacjach w różnych ośrodkach, a już ponad rok czasu pracuję w Centrum Zdrowia Dziecka na oddziale psychiatrii dziecięcej. Dzieci pytają o pana wojskową przeszłość? Nie. nie? Raczej to nie musi jestem, być frapujące. Jest, ale raczej nie chcę tam dzieciom głowy. Że oni mają swoje problemy. A taka praca z dziećmi to i nasz uczy pokory. Mhm. bo są naprawdę te dzieci wyjątkowe, które potrzebują tej pomocy. Jeszcze o jeden aspekt chciałbym zapytać, bo wspomnieliśmy już o PTSD. I poniekąd też o tym, co dzieje się za naszą wschodnią granicą, gdzie od ponad czterech lat już trwa otwarta wojna. Miliony ludzi dzień w dzień są narażone na rosyjskie ataki. To są wojskowi, ale to są też cywile. Jak pan widzi najbliższą przyszłość? Zakładając, że ten konflikt w pewnym momencie się zakończy, przecież będą całe generacje ludzi, którzy przez kilka lat poddani byli działaniom wojennym. Jak, jak to trzeba będzie zorganizować, żeby tych ludzi przywrócić do normalnego funkcjonowania? Bardzo ciężko będzie ogarnąć to wszystko dla Służby Zdrowia Ukraińskiej. No jako stowarzyszenie wspomagamy ukraińskich weteranów, organizując im rehabilitację. Już dwa takie turnusy robiliśmy dla tych ludzi w Mrzeżynie i rozmawialiśmy z nimi. Oni mają ponad 100 tysięcy w tej chwili żołnierzy do protezowania. Hmm. To samo już nawet nie mówię o PTSD, tylko... Zdrowość, zdrowotność fizyczna je, robi wrażenie. Ponad 100 tysięcy osób mają, a to już tylko mamy tych po amputacjach, prawda? Ludzi, nich jest PTSD, a teraz weźmy rodziny tych. Wszystkich rannych i ludzi, którzy tak jak pan powiedział narażeni byli na, na, na bombardowania. okaleczeni byli. Nie wyobrażam sobie, bo to jest potężna skala. Tej ludności. Po prostu ja im tylko mogę współczuć. A. I żeby. Jak najszybciej ten konflikt się zakończył, żeby ci ludzie doszli do normalności, bo to będzie się jeszcze latami ciągnęło. No ja też myślę o dzieciach, o dzieciach, które w nocy na przykład zrywają się ze swoich łóżek i biegną do piwnicy, bo akurat jest alarm przeciwlotniczy i to powtarza się latami. Przecież te wspomnienia nie znikną tak o w nie. ciągu tygodnia czy miesiąca, nie wyparują z głów. No mi teraz wyrwa to z kontekstu, że właśnie mieliśmy właśnie jak y, tych weteranów trzy lata temu i te dzieci, bo byli z rodzinami oni, te dzieci mówią, że mogą spokojnie spać, nie słyszą tu alarmu. Hmm. No oni przyjechali do nas na dwa tygodnie, jak odjeżdżali to wzy wszyscy mieli w oczach, że znowu muszą wrócić do tej rzeczywistości. Wierzę. Bardzo Panu serdecznie dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Marek Rzotkiewicz, członek Zarządu Stowarzyszenia rannych i Poszkodowanych w Misjach, weteran trzeci zmiany misji w Iraku w 2004 roku. Dziękuję serdecznie i życzę spokojnej dziękuję. niedzieli. Dziękuję. Słuchają Państwo Polskiego Radia 24. Jest 17.56. Za kilka minut nastąpi zmiana, a wieczorem o 22:00 Proszę pamiętać, wieczór węgierski. Będziemy przyglądać się temu, co wydarzyło się nad balatonem i jakie może mieć to skutki w najbliższej przyszłości. Do usłyszenia. Klama! Marian, mm. a po całym tygodniu pracy. O no, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media, Media Expert. Expert! No przecież! Do poniedziałku weekend kodów rabatowych w Media Expert. Są takie głosy, które rozpoznajesz po jednym zdaniu. Kocham pana, panie sułku z całych sił!